Paś, owieczki moje. rzecze mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mię? Zasmucił się Piotr, że go po raz trzeci zapytał, czy miłujesz mię, I odpowiedział mu, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczemu mu Jezus, Paś, owieczki moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy,